40. Przegląd 49 tygodnia w katalogu podcastów podcastofon.pl. Witamy. Witamy Andrzeja, który jest tutaj ze mną. Witam serdecznie, a także Macieja, który jest naszym głównym realizatorem, naszym hostem i naszą, można powiedzieć, duszą przewodnią, gdyż będzie on naszym dzisiaj i będzie wymieniał, który kolejny podcast będziemy omawiać. To przejdziemy szybciutko do kolejnych podcastów, które będziemy omawiać, a pierwszym z nich jest podcast Dreszcze autorstwa Adama Trendowskiego. W tymże podcaście występuje Marcin Czerczak-Welpichont i rozmawiają sobie, a właśnie odcinek pod tytułem Kiermasz z Tanią Jadką" rozmawiają sobie o tym, jak to się żyło za komuny. Muszę powiedzieć, że jak na początku zacząłem słuchać, to się tak zastanawiałem, co to jest za podcast, bo jakoś umknęła mi czołówka. Gwar w domu miałem dosyć duży i okazało się, że nagle słyszę pichonta, a obok słyszę arka. I tak w końcu się zastanawiam, co się dzieje, gdzie ja jestem, co ja słucham. Musiałem dwa razy cofnąć, bo nie mogłem dojść do siebie, ale w sumie, wiesz co, Myślę, że odcinek nawet dosyć ciekawy, szczególnie z tym gonieniem złodziei pralek. Tak. Ale chyba więcej to trzeba posłuchać w podcaście. To był nie podcast was? z 30 listopada. Kolejnym będzie podcast drugiego brata Trendowskiego, tym razem Arka. Ruszaj się, Bruno. Tutaj Bruno nie występuje, ponieważ jest to monolog Arka na temat wycinania migdałków. Jak to wygląda? i dla yy, Wielkiej Brytanii W Anglii, mówiąc po prostu w Anglii. Tak, jak ja usłyszałem o wycinaniu, że jemu coś tam rżnęli, to pierwsze co mi się zrobiło, to mi się włosy na grzybicie zjeżyły i zastanawiałem się po co ktoś o tym nagrywa. Ale w sumie później już nie było tak źle jak sama zapowiedź, tego daj się wysłuchać ciekawie, chociaż dla ludzi, którzy nie lubią białych kit nie lubią w ogóle jakichkolwiek takich wspomnień, to chyba troszeczkę odradzam. No, a jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy to był striptease kompletny, czy striptease dla ubogich, to musicie przesłuchać odcinka, bo Beskitu polecam. E, przepraszam, Beskitu to kolejny podcast z 30 listopada. To jest odcinek pod tytułem Peniżur. No i tutaj tak, Peniżur to jest złączenie słów hmm, penis i abażur. A panowie między innymi rozmawiają o Karalucha. Ale muszę ci przyznać, że poza tymi robokaraluchami, to troszeczkę mi już brakuje starego, dobrego bezkitu. Odkąd chłopaki zaczęły nagrywać na żywo, bawić się we wszystkie, jak to się nazywa, V-blogi, wideoblogi, czy y, youtube blogi y, to... Troszeczkę to myślę opadło, opadł ten fan, opadła ta ciekawostka, opadło to podejście. No i przede wszystkim dalej brakuje mi tam tego naszego kobiecego głosu, który tam zawsze występował. Mówię ci Maćku, że jednak bezskitu to tak chyba się wyszczelało troszeczkę z pomysłu. Za bardzo zszokowali na początku, podwyższyli sobie za bardzo poprzeczkę, a nie są no, można powiedzieć bubką, który potrafił co centymetr na każdym meetingu, na każdych zawodach świata, na każdej olimpiadzie podwyższać ten rekord świata. Nie, oni nie są bardziej jak Bubka. A kolejnym odcinkiem jest, są właściwie cienie przyszłości. Michał Pilch i Szymon Wygnański mówią, odpowiadają na pytanie, w jaki sposób i kiedy należy święcić sabat, szabat, sabat. No to tam takie pytania który dzień tygodnia jest pierwszy, i dlaczego Kościół się myli, mówiąc, że, że, że niedziela, tak? Przepraszam, że poniedziałek. Nie, nie, ja już nie. nie, nie, nie, nie, nie, nie. Zakręciłem e... się, przepraszam. Tak, zakręcenie pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem, pierwszym dniem tygodnia, jest zawsze takie dziwne, dlatego że niektórzy uznawają, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, niektórzy, że poniedziałek. Ale tak naprawdę, czy to jest ważne? Ja myślę, że nie bardzo. Przede wszystkim mamy problem innego typu, bo tego podcastu nie można słuchać samodzielnie trzeba się cofnąć do podcastu który był tydzień wcześniej też związany z sabatem i dlatego proponuję odsłuchać tamten, jeżeli ktoś nie odsłuchał i dopiero słuchać tego, dzięki temu będziemy mogli zrozumieć całość postępowania chłopaków, całość ich przekazów. a czy należy święcić od zachodu do wschodu słońca hmm no i przede wszystkim najbardziej zastanawia mnie to, że jest ruchoma. Ruchomy początek dnia. To jest ciekawe. Dobrze, ale przejdźmy może do następnego podcastu. Co mamy w kolei? Zaskakujące, bo wcześniej mieliśmy dialog dwóch panów, a teraz mamy monolo, to jest słuchowisko Bar Karola. Kraft durch Freude, czyli siła przez radość. W tymże słuchowisku barman opowiada nam o katastrofie statku Wilhelm Gustloff, czyli największej udokumentowanej katastrofie morskiej. Tak się zastanawiam, dlaczego powiedziałeś, że słuchowisko? Ja bym to nazwał po prostu dobrą audycją podcastową. Ja bym to nagrał, nazwał dobrym kawałkiem roboty, bo tak naprawdę to barman przygotował się naprawdę, ale to naprawdę, naprawdę, naprawdę zarąbiście. To specjalnie powtórzyłem wiele razy naprawdę, bo to, co on powiedział, to włosy stają dęba. Nie spodziewałem się, że mogła być taka katastrofa spowodowa spowodowana właśnie czymś takim. A czym była spowodowana? Była spowodowana piciem i łażeniem po kochankach. Tak można by w skrócie powiedzieć, ale nie, ja myślę, że źle to powiedziałem, a nie była tym spowodowana. To było, to było sfinalizowanie tej katastrofy, bo to było początkiem katastrofy. To już myślę, że barman znakomicie opowie. A następnym podcastem jest 24. Ochlander, czyli Przemek Siemion opowiada nam o festiwalu IDFA DocLab, który prezentuje nam dosyć ciekawe podejście do dokumentów i tutaj w dwóch postaciach, bo dokumenty zarówno jako filmy dokumentalne oraz jako dokumenty, no w tym wypadku hipertekstowe, to są filmy, które są interaktywne, to znaczy możemy sobie wejść na stronę, obejrzeć film a w trakcie tego filmu decydować, co chcemy zrobić. To jest bardzo znaczy, ja to odebrałem dwoje. bardziej, że to jest dokument, a nie film interaktywny, bo nie tylko teksty, bo on opowiadał nie tylko o filmach, ale także o dokumentach coś ala typu Word czy PDF. I muszę powiedzieć, że ja to bardziej zrozumiałem coś takiego, że takie dokumenty są jak dobra gra RPG. Czyli Rolling Play Game, że zaczynasz tworzyć, zaczynasz żyć tym, co czytasz, że możesz wybrać ścieżki poznania tego i nie musisz iść dokładnie tak, jak na przykład na filmie, że masz od A do B linia prosta. Nie, nie ty sam decydujesz, co chcesz po, poznać, gdzie się chcesz zagłębić szerzej, co możesz pominąć. To jest bardzo ciekawe. Sam zacząłem szukać dokumentów w języku polskim ale niestety nie znalazłem, jeżeli ktoś ze słuchaczy umie y, dotrzeć do takich dokumentów, proszę o podesłanie linka. Ja z chęcią się z nimi zapoznam i przeżyję coś takiego. Hochlander był ostatnim podcastem z 30 listopada. Rozpoczynamy grudzień. 1 grudnia pojawił się agent Tomasz. Wręcz przedziwnie. No, tutaj w agencie Tomaszu to jak zwykle ciężko powiedzieć, o czym Tomasz mówił. On porusza tyle tematów, które są, można powiedzieć, wręcz niewypowiedziane. Jak je można mówić o. Oczywiście można mówić o piwie. Dlaczego Anglicy chcą no, zakazania w ogóle reklam piwa? Dlaczego piwo jest złe? I dlaczego mają być podatki na piwo i to przez Unię Europejską założone. Czyli wiecie co? To jest coś najgorszego, bo to sięgnie także ich na. A dlaczego mają nam jakiś Anglicy wymyślać? Co my mamy robić? Kolejnym podcastem jest kontest y, rozmowy z dipami prowadzony przez Krzysztofa Maczyńskiego i w tym odcinku rozmawia y, Krzysiek z Bartoszem Juźwiakiem, to jest z wolnościowym politykiem bez wspominania o Hitlerze rozmowa z Bartoszem Juźwiakiem. Już samo to, że bez wspominania o Hitlerze wyklucza nam, prawda, sztandarowego wolnościowego polskiego polityka. Ale przede wszystkim e, musimy powiedzieć przecież, że e, to jest rozmowa z prezesem UPR, a z tego co wiemy, to Korwin Mikke już nie jest prezesem UPR, tylko jest prezesem innej partii. Jak to jest? Nowa Prawica się nazywa? Tak, tak. Tak, Nowej Prawicy. Kongres Nowej A. Prawicy Janusza korwin Korwinikę. To jest skrót nazwy partii. Nie, to jest pełna nazwa partii. No, tak. W każdym razie rozmawiają też o mediach wolnościowych, czyli na przykład uważam, że... Z błędem celowo to zapisano. Ale przeskoczymy może do podcastu prostego. Zapomniane religie... No i tutaj yy, Wojtek opowiada nam m.in. o Zaratustrze. Już gdzieś to słyszałem. Ach tak, to z Wikipedii. Czy coś jesteś w stanie powiedzieć na ten temat, Andrzeju? Hmm. Magadka 52 odcinek, iPad mini i Star Wars. No i ten odcinek mi się nie pobrał. To znaczy Andrzej mi przysłał link, ale później nie miałem internetu, więc... No cóż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 Nadajemy to, co chcemy, a przy okazji to, co ty lubisz najbardziej. Podcastofon.pl Jedyny polski serwis podcastingowy bez cenzury. Bez cenzury. Bez cenzury. Raz, to na znaczy... Tak sobie myślę i dochodzę do wniosku, że najlepsze polskie podcasty znajdziesz na podcastofon.pl To mówię ja, Skwara, podcaster podrzędnej kategorii. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. I wydziera się jak kurka. Czy już jesteś, Andrzeju? Andrzeju ma pewne problemy techniczne, więc do tych podcastów wrócimy. A, można do nas dzwonić. A ja się nie zrobiłem dostępny. Ups. Dobrze. Można do nas dzwonić w Skyperadio.podcastofon i można do nas pisać na czacie na stronie podcastofon.pl łamane przez live. To do tych podcastów wrócimy za chwilę. A my przeskakujemy do 2 grudnia. To jest podcast Anusz, widelec, staropolskie ciasteczka owsiane i amoniaczki. Tutaj Paweł Prokopowicz i Jacek Kuchmistrz mówią nam, przypominają sobie zapachy dzieciństwa. No właśnie opowiadają o tym, jak to ich mamy robiły ciasteczka owsiane, czy też, też ciasteczka zwane amoniaczkami które swoją nazwę zawdzięczają specyficznemu zapachowi, który wydziela się podczas ich pieczenia. Czy już jesteś Andrzeju? Tak jestem, ale amoniaczki nie tylko chodzi o to, że o zapach, który, którego tak naprawdę w czasie pieczenia już nie ma bo on jest tylko przy robieniu ciasta ale chodzi o to, że tutaj spulchniaczem, tym właśnie proszkiem cudownym do pieczenia jest amoniak sam mam bardzo dobry przepis na kremówki z amoniakiem i muszę powiedzieć, że są naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobre. Szczególnie po 3-4 dniach one się wręcz rozpływają w ustach. Przepraszam, aż mi ślina na znaczy, ciebie. Yy, już wracam do rzeczywistości. Już odpłynąłem na myśl o tych kremówkach. Powiedz mi jeszcze, Macieju, jakie pominęliśmy podcasty? No to się cofniemy w czasie i powiedzmy może o MacGatce 52. W 52 odcinku matkatki, to mogę powiedzieć, odsłuchając z wielką przyjemnością, jak dwóch prowadzących rozpływało się w lubością nad między innymi nowym iPadem Mini, gdzie nie w tej niewtajemniczeni ludzie, którzy nie mają retiny myśleli, że iPad mini jest tak zarobbisty, że to jest aż z retiną. Wow. No i tak można powiedzieć, że jedno wielkie wow. I można byłoby tak opisać. A, jeszcze były nawet omówienie specjalnych programów, jak zwykle program tygodnia dla Apple'a. No ja niestety osłuchałem z racji prowadzenia podcastofonu, bo nie posiadam żadnego urządzenia z, z, z, z logiem nadgryzionego jabłuszka, więc nie jestem w stanie powiedzieć wam, czy to naprawdę było dobre. Amazing! A teraz szuka pewności siebie, czyli opowieści pastora przedsiębiorcy. Tutaj w opowieściach pastora przedsiębiorcy polecam szczególnie początek, kiedy jest opowiadana e, anegdota, ba, jakbym powiedział, że. Ale nie anegdota, to jest kawał. I to jest bardzo dobry kawał i puentuje całe, e, całą audycję o pewności siebie. Warto im odsłuchać, dlatego że tutaj zawsze nasz pastor przedsiębiorca wyciąga na. Wiesz, to, co jest przydatne w życiu, to, co jest nawet przydatne w nagrywaniu podcastu. Więc do słuchania i do zdecydowanego zastosowania podcasta. Ja sobie muszę zwilżyć y, y, gardło kawą. Przepraszam na chwilę. Opowieści Pastora Przedsiębiorcy był jednym z trzech podcastów, które pojawiły się dnia 2 grudnia. Jeden już omówiliśmy przed wcześniej, po powieści teraz na podcastofonu nie omawiamy, więc przeskakujemy do 3 grudnia. A tam są dziwne informacje. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. W tych informacjach między innymi usłyszymy o tym, yy, dlaczego dzieciom zabrano prawo jazdy w Wielkiej Brytanii i za. To. I, I dlaczego została kobieta zgwałcona przez kobietę, która jest mężczyzną to się działo w Tajlandii nie wiem gdzie to się działo ale yy, i nie tylko takie dziwne informacje w ogóle to były znaczy jak ogólnie słucham tych dziwnych informacji z uśmiechem na ustach to te były takie troszeczkę szokujące hmm, ale też inaczej się zaczynały niż zwykle a to kolejnym pan... podcastem niech będzie dziennik pokładowy to jest o serialu Black Mirror no i tutaj yy, Michał nam y, mówi, że żałuje, że prowadzi podcast o science fiction bo chciałby opowiedzieć m.in. o Sherlocku, ale nie ma problemu, bo być może kiedyś to zrobi jeszcze, a teraz bierze na ruszt y, trzyodcinkowy serial pod tytułem Czarne Lustro yy, i muszę tutaj powiedzieć, że o ile początek przesłuchałem z przymusu To później słuchało mi się bardzo, bardzo dobrze Niepotrzebnie początek Był taki przynudzający Taki, może powiedzieć, nietematyczny, Ale druga część to był smaczek I to duży smaczek Sam sobie zrobiłem smaczek na to, co było omawiane I to było Dobrze zrobione Ja polecam ten podcast Warto się z tym zaznajomić I warto może posłuchać rady Prowadzącego podcast I sięgnąć po Black Mirror ja również polecam. A teraz małe filmidło. 31 odcinek. Zmieńmy ministra kultury. Eee, cóż tutaj ciekawego było dzisiaj? Powiesz, może ty zaczniesz. Wiesz, mi się wydawało, że ja tego podcastu słuchałem wcześniej. Aczkolwiek mogłem słuchać innego małego filmidła. Natomiast yy, panowie rozmawiali o. F... Ojej. Wyleciał mi z głowy. <laughs> Au. O, jak boli, oła. Yy, panowie rozmawiali... Wiesz, że mi też właśnie wyleciało z głowy... Przepraszam, yy, zaraz wejdziemy na mały film Mirło i sobie przypomniemy, bo dlatego, że yy, wiem, dlaczego chcieli zmienić yy, ministra kultury, bo było to związane właśnie z omawianym filmem, na który z jeden prowadzących poszedł i to był jedyny film, z którego on wyszedł. Tak, tak, a ten... A drugi prowadzący mówił, że za mało chodzi do kina, tak? Dobrze myślę, że to był ten tak, odcinek? Tak, to jest ten odcinek. Tak, tak, tak. Ja przepraszam, że to po prostu wyleciało mi z pamięci. Za dużo dobrych podcastów było w tym tygodniu, żeby wszystkie je po kolei pamiętać. Dobrze mi się słuchało, bardzo dobrze mi się słuchało, ale no niestety nie pomogę sobie w małym filmie, bo opisu do niego nie ma. Także zapraszam, dobrze mi się słuchało. Ale ponieważ ostatnio w kinie byłem 3 lata temu, filmy w telewizji oglądałem 2 lata temu, to jestem nie na bieżąco. A no musicie uwierzyć na słowo, że polecamy podcast. Bo warto. A teraz przeskakujemy zapowiedź audycji z Jankiem i Moniką Jakubczak o Drodze do Wolności, bo to zapowiedź. I wydanie główne z Hugo, to jest już podcast z dnia 4 grudnia. Czy powinniśmy jeździć 30 km na godzinę? To jest podcast zainspirowany podcastem Agent Tomasz, który już omawialiśmy. I w tymże podcaście najpierw Hugo zaczyna, ale później pojawia się Martin, który się Spójrzmy. na początku nie zgadza z Hugo, a później... A później Yy, przyznaje mu rację. No bo w sumie można byłoby to podsumować tak, że czy powinien jeździć 10 km na godzinę, aby dogonić kontestację z Radiem Maryja? Yy, tak to można podsumować przewrotnie, dlatego, że o ile agent Tomasz wyszperał, jak zwykle ciekawą informację że w Unii Europejskiej jest grupa ludzi, których on nazwał w ogóle bez prawa jazdy, żeby wymyślili, że będzie bezpiecznie, jak się będzie jeździło po miastach 30 km na godzinę. Oczywiście, że będzie bezpiecznie, bo ludzie będą zabijać się na chodnikach ze względu na to, że jeśli nigdzie nie będzie można było dojechać, na przykład w takiej Warszawie, ale za... i wychodzą od tego, że zaczynają mówić na temat tego, między innymi tego. Później ogłaszają konkurs jak kontestacja chce dogonić Radio Maria i Radio Net. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, posłuchajcie. A teraz e, ballady o uciśnionych przedsiębiorcach i cnym palikocie na białym koniu część druga. To jest oczywiście tydzień w sieci, w którym to A.S. czyli e, Anna e, No właśnie. Anna S. Anna S. E, Prezydent Dzieli się to to z nami y, drugą jest... częścią nagrania, które, było, które była już nie taka przyjemna w słuchaniu jak pierwsza, bo no były pewne niedoróbki techniczne, nie było słychać pytań, no ale było słychać odpowiedzi, więc jeżeli jesteś w stanie domyślić o czym było pytanie, ewentualnie jesteś na tyle cierpliwy, żeby przesłuchać całej odpowiedzi i później dowiedzieć się, jakie było pytanie, to okej, okay, polecamy. Ale nie, nie, nie, troszeczkę się myć, bo pytania były, pytania były, e, nawet były pytania po angielsku, odpowiedzi po angielsku i co najważniejsze, tutaj można było się dowiedzieć, jak Janusz Palikot próbuje okiełznać e, przedsiębiorców, żeby za nim poszli. Bo inaczej tego nazwać nie można. No skoro on twierdzi, że kapitalizm jest zły, to co jest dobre? według Janusza Polikoda. Posłuchajcie. Ja mogę powiedzieć, że dość ciekawie mi się tego słuchało. A teraz dziewiąty dekompresor. Cyberterroryzm, cyberwojna, co nas czeka. To jest podcast, który po wysłuchaniu wręcz zadzwoniłem do Andrzeja i, i powiedziałem mu, że dekompresor się poprawił. Wreszcie nie rzucają te terminami, które które dla mnie są oczywiście jasne, ale dla, dla zwykłego słuchacza mogą być czarną magią. No i w pewnym momencie bym się nie zgodził z wyjaśnieniami niektórych terminów, ale z drugiej strony, czy ja bym potrafił to wyjaśnić lepiej? Słuchaj, ja powiem, że dobrze mi się tego słuchało, na tyle dobrze, że pierwsze to zrobiłem, to zastanowiłem się, czy faktycznie ja sam w komórce swojej nie poinstalowałem rzeczy, które spowodują, że będę miał czysto na koncie. Ale chwilę później przypomniałem sobie, że i tak mam czysto na koncie. Więc odetchnąłem spokojnie. <śmiech> Ale mogę powiedzieć, że polecam każdemu. Każdemu, kto chciałby zapoznać się z zagrożeniami i to opisanymi w ten sposób, że może być czasami nawet zbyt nudno, bo one są za dobrze opisywane, ale można poznać zagrożenia i każda osoba myśląca, każda osoba, która nawet nie ma wiedzy technicznej, zrozumie to, co jest powiedziane. Ja czekałem na tego typu podcasty. A w podcaście m.in. krótka historia na temat wirusów komputerowych, do czego są wykorzystywane wyjaśniony temat robaków, duku, flame oraz... A y... jeszcze tak y, można powiedzieć, odpływałem troszeczkę od tematu. Czy ty pamiętasz te dosłowe MKS wiry jeszcze? E, nie, nie pamiętam tych programów akurat jeszcze. A jeju. jeju no niestety mój powiedzieć... pierwszy system to Windows 95. No tak, to ja jestem dużo, dużo starszy. Ja pamiętam właśnie jak odpalaliśmy te y, MKS-y, żeby zobaczyć, co te wirusy mogą zrobić. Każdy czekał na nowy można powiedzieć taki mało legalny MKS wir, żeby zobaczyć co nowego wyszło w świecie bo te dźwięki te piskania, to wszystko o, to było piękne myśmy nawet zachowywali sobie na dyskietkach jeszcze tych pięciocalowych bo wtedy dyskietki 1,44 były naprawdę rzadkością wirusy po to, żeby można było pokazać jak one wyglądają w rzeczywistości. Na, na, najbardziej kochaliśmy jada. Pojawiał się y, y, y, kursor migający, leciał i y, y, zjadł kropkę, którą gdziekolwiek postawiłeś. <grym wiosenka> no wiesz, był też taki fajny wirus, który y, na dol, w dolnej części ekranu wyświetlał y, prostokąt, który miał być karetką jadący na sygnale i na PC speakerze odgrywał właśnie piski. <grym wiosenka> Pamięta ktoś jeszcze, co to znaczy ee, PC Speaker i jak robiło się muzykę na PC Speaker'a? Ale wiesz co, może za bardzo opłynęliśmy. Oj, opłynąmy. Spełniamy sen. Wywiad o komiksie. spełniony sen. To jest gniazdo światów i tutaj zamieniamy się rolami, ponieważ zwykle to godaj e, przeprowadza wywiady. Zwykle to godaj jest tym, który stoi za tą lampą skierowaną w twarz przesłuchiwanego. Po bezpiecznej stronie dyktofonu. Tak a tym razem yy, dyktafon został przekazany w yy, inne ręce redaktor Pawełek tutaj przeprowadza wywiad na temat pierwszego w historii Konstancina komiksu właśnie o Konstancinie zdecydowanie i powiem, że bardzo dobrze mi się tego słuchało i o ile godej męczy wszystkich ludzi to ten wywiad bym nazwał mini wywiadem, on się za szybko skończył to prawda. Poza tym <śmiech> ciekawostka, bo człowiek odpowiedzialny za grafikę w tego komiksu mieszka w... No i to musicie posłuchać. Ja bym z chęcią zrobił recenzję tego komiksu. Poproszę o egzemplarz autorski dla recenzenta. <śmiech> Adres poszedł na maila. <śmiech> tak. Mo może być nawet mailowo przesłany i z chęcią zrecenzuję go. Bo aż mnie zaciekawiło, jak może powstać komiks na temat miasta. Szczególnie, który że scenarzystą jest jeden z najlepszych polskich podcasterów. A skoro jesteśmy w tematach miejskich, to przeskoczymy sobie do dnia 5 grudnia, który rozpoczynamy podcastem inny koncept dźwięki rynku. No i tutaj właśnie Paweł Duraj zabiera nas na krakowski rynek, ale nie raz, bo kilkakrotnie. No i możemy usłyszeć e, koralinę z jej Katarynką, ale nie tylko, bo słyszymy też cyganów, i człowieka, któremu y, przyśpiewywało w duecie był, można powiedzieć z dzieckiem ale powiem Ci, że najbardziej to ja do tego podcastu podszedłem jak pies do jeża bo akurat byłem już taki zmęczony i myślałem, że to pewnie y, jakaś mała, wielka firma wyszła, a to jest podcast przy którym trzeba naprawdę się skupiać żeby zapamiętać to co oni mówią sam prowadzę firmę, więc czasami próbuję zapamiętać i wprowadzić to, co oni robią w życie. I tutaj dźwięki rynku. No to ja się zastanawiam, jaki rynek finansowy? Co oni o takiej porze to puszczę Puszczam sobie, a tu... O... A tu Koralina coś... i jej Katarynka. Dokładnie. Miło się zaczął. E, dość ciekawy jest montowany, bo widzę, że Paweł Duraj powoli wraca do tych montaży swoich. Takie przejścia nietypowe, e, powodujące, że człowiek wybudza się na nowo, zaczyna słuchać, bo myślę, że to jest coś nowego w jego odtwarzaczu. I tutaj od razu dam się taką małą prywatę. Paweł, odbierz maila od Radia Podcastów. On może być w spamie, bo no czekamy spamie. na odpowiedź tak, tak lub nie. Albo po prostu, chociaż nie wiem, daj znak, że żyjesz. A kolejnym podcastem będzie audycja o drodze do wolności. To jest spektrum rozwoju, a w tejże audycji, jak już zapowiadałem, gość mi... Aha, muszę wrócić do poprzedniego wpisu, bo, bo tutaj nie ma napisanego, kto jest gościem. przepraszam... Jarek i Monika Jakubczak są gośćmi w tej audycji no i możemy m.in. usłyszeć o ludziach, którzy mieli nałożone na siebie klątwy, ale po tym kiedy się oczyścili to wszystko jak ręką odjął praktycznie zniknęło. No, ludzie wracali do, do życia i nie są w stanie się wręcz odwdzięczyć. Był nawet człowiek, który oferował im palety, wręcz pieniędzy, ale nie, nie. Oni chcą miłości i to się sprawdza. Ja, ja bym podsumował, że droga do wolności to jest ez, ezoteryka wypełniona miłością. E, tutaj świat przenika się, tutaj jest wiele rzeczy takich dziwnych i Aż mi się tutaj przypomniało szkiełko i oko Mickiewicza, że dziady, wywoływanie duchu i te inne rzeczy. Tak, jeżeli ktoś interesuje się właśnie rzeczami takimi niematerialnymi, takimi innymi niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w tej, można powiedzieć, chrześcijańskiej kulturze, sięgnijcie po ten podcast, posłuchajcie i sami dowiedzcie się, sami wyróbcie sobie opinię. A teraz y, czerwona pigułka. Fitness y, oczu, czyli yoga dla oka. No i to jest audycja, która mnie bardzo zaintrygowała, ponieważ sam jestem osobą z wadą wzroku. No i przesłuchałem, przesłuchałem ze zdwojoną uwagą. No i tutaj gościem jest pan... Sergiej, Sergiusz, nie wiem właściwie nie wiem, czy Sergiej, czy Sergiusz bo i tak, i tak się Sergiej, pojawiało. dlatego, że on pochodzi z Ukrainy, więc raczej powinniśmy mówić Sergiej okej, okay. no i on opowiada właśnie o tym jak odkrył, że, że oczy również można trenować że tak naprawdę od tego, że my sobie myślimy, że widzimy kiepsko to to wszystko jest tylko kwestia umysłu, że że organ odpowiedzialny, ośrodek mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu właśnie ma bardzo duże znaczenie że może się adaptować że można ćwiczyć mięśnie oka również ja muszę sobie to jeszcze raz przysłuchać, dlatego, że nie do końca to zrozumiałem, a sam jestem zainteresowany poprawą mojego wzoru to troszeczkę z wiekiem podupadł <kluzny> bo ja stary podcaster jest. Hej, ty stary podcaster jesteś a wracając do starych podcasterów, to może ja zapowiem następny odcinek, który to będzie Przemysław Szczepaniuk ze swoją żoną Urszulą. Urszulą. Pierwszą jedyną. Tak, aż mi się przypomniało e, po prostu przedstawienie od razu w rejsie moja żona Zofia. E, I e, jest, można powiedzieć, reaktywacja częściowa e, podcastu Miś, czyli recenzja. Kino, kinomiś, tak, Kinomiś i y, tutaj Przemysław wybrał się ze swoją małżonką na projekcję mojego roweru i właśnie taki tytuł mojego roweru recenzja jest y, tytułem podcastu. Ja się zastanawiam, kto pewnie kupił sobie rower i będzie opisywał, jak na nim jeździ. A tutaj? A tutaj niespodzianka, bo Ula zaginęła w kozi róg Przemka przy wyciąganiu wniosków z filmu. Dla mnie Warto posłuchać. No a dowiadujemy się też, że Przemek zwraca uwagę na takie duperele, jak chociażby jakiego telefonu używa. Jeden szczegóły! Z Mówi się szczegóły. A <grym> <grym> <grym> ostatnim podcastem, zamykającym 6 dzień grudnia jest. 138 Staś, yy, przepraszam 138 odcinek podcastu Indywidualnego Staś 2012, jest to relacja z przeglądu piosenki yy, niezależnej, tak, Staś organizowanego w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie yy, z tego co pamiętam 19 listopada, chyba tak, a muszę Ci powiedzieć, że o ile jak usłyszałem, że Staś, że przegląd to po tamtegorocznym odcinku y, indywidualnego, to nie chciałem tego słuchać, to tutaj byłem zaintrygowany. Naprawdę. Dobrze nagrany, dobrze zmontowany, jakościowo bardzo, bardzo dobry, jak na pójście do zwykłego liceum, bądź co bądź, bo Stasiciak jest y, zwykłym takim starym budynkiem. Y, wiem, który to jest, na tam chyba raz w środku byłem. I muszę Ci powiedzieć, dobrze się słuchało, dobre rozmowy, dobry kawał podcastingu. Polecam. No ja również. Oczywiście był to 24. przegląd yy, Staś, a w przyszłym roku zapraszamy na ćwierć wiecze w tej imprezy oczywiście Krzysiek powinien się pojawić. Jak będzie mi miał przenocować, to może się nawet wybiorę z nim tam. A ostatnim podcastem, który dzisiaj omówimy, będzie Radio Stephen King. Dzisiaj wyjątkowo nie o Stephenie Kingu, bo o Joe Hillu i komiksie The Cave, czyli Ale Beleryka. chwileczkę, jak możesz powiedzieć, że nie o Stephenie Kingu? Jak przecież to jest krew z jego krwi, kość z jego kości, bo to jego syn. Tak, najstarszy. Tak jest. I powiem Ci, że dobrze mi się słuchało tego. Naprawdę mi się dobrze tego słuchało. Jak ja żałuję, że nigdzie nie ma obok mnie wypożyczalni tych komiksów, że ja w ogóle nie mieszkam vis-a-vis vi, e, Manda, żebym sobie mógł do niego pójść i zrobić mu pożycz to, o czym mówiłeś. Bo przecież Mando wszystkie omawiane pozycje ma na swojej półce. Tak. A jeśli nie, to u siebie w komputerze. Lub gdzieś tam. No. I po prostu... No... Mam do przeprowadzić obok mnie. <śmiech> Tylko mi smaka człowieku robisz. Ty podcasterzy jeden ty. Ach ty podcasterze. No hmm. co? Przejdziemy do typów tygodnia czy topów miesiąca? Yy, może typy tygodnia. Typy tygodnia. A zatem. Numer 3. To jest podcast Bar Karola, czyli KDF. Jak, jak się nazywał ten? Bo tak ładnie po niemiecku mówić, a ja bym powiedział z angielskim akcentem. Jak się nazywał hmm. ten okręt? To był y, Wilhelm Gustloff. Właśnie. Y, warto posłuchać. Można powiedzieć dziękujemy Ci Barmanie, że wróciłeś do stałego nagrywania. Cieszymy się na każdy Twój nowy podcast zasłużony tygodnia. A teraz numer dwa. Czyli Dekompresor, odcinek dziewiąty. Yy, tak, dekompresor, odcinek 9. Witamy, po prostu witamy, bo to jest nowy podcast w katalogu. Nie wiem, czy powitaliśmy go w tamtym tygodniu. Yy, chyba go nie powitaliśmy, aczkolwiek. Ja myślę, że zachowamy sobie do następnego odcinka fanfary, ponieważ yy, od 10 odcinka pan yy, prowadzący główny stanie się podcasterem. czy oficjalnie podcasterem, może nagrają dekompresor w rannie? O, to byłoby ciekawe. Dekompresor w Wannie. Mm -hmm. wejdą we dwóch mm -hmm. e, także naprawdę dobry dobry odcinek był to co? E, numer jeden numer jeden. jest właśnie podcast inny koncept, czyli dźwięki rynku myślę, że zasłużony myślę, że to jest podcast, który pokazuje że można podejść do podcastingu normalnie, można bawić się podcastingiem można kochać podcasting no chyba więcej nie trzeba mówić. Po prostu warto słuchać. I warto być podcasterem. Dobrze. A teraz przekazuję Ci pałeczkę i... E, typy, czy topy to są? Topy, topy, miesiąca. topy miesiąca. A topami miesiąca są tutaj po kolei... Numer 7 To jest 123 odcinek podcastu bez nazwy On nie będzie przyjacielem mojej żony Numer 6 Zdecydowanie jest... zasłużony Numer 6 To jest 24 odcinek podcastu Hochlander Idwa do Club. Coś na ten temat powiesz? Mm, dobry podcast był no co więcej mogę powiedzieć mi również się podoba, zagłosowałem ja też numer 5 to podcast radio Stephen King 85 odcinek pod tytułem lament paranoika a tak tak tak oj jak on lamentował ojoj. Oj, oj, oj. to było straszne a na miejscu czwartym numer 4 Mamy 21. Ruszaj się, Bruno. Migdały. no ciekawe spojrzenie na służbę zdrowia od innej strony. A no? Numer 3. To koniec świata, czyli Papa Café. Papa Café? Podcast yy, Przemka Mock. Łukasza Mocka Tak, A Łukasza 3, 4, Łukasza. 5-6. Okej. Okay. To był numer dwa, przepraszam. Tak w ogóle... Yy... Tak, to był numer dwa. Mój błąd. Z wróć, wróć. Numer trzy. To KDF, czyli Barcarola, A... Numer dwa. To jest właśnie Koniec Świata, czyli Papa Cafe. No i numer pierwszy... Ta -ta -ra -ta -ra, to jest... Numer ten... jeden. 23. Hochlander. Holendrzy lubią. Część druga. Aż 9 osób na niego głosowało. Przypominamy, że możecie głosować na y, podcasty, które lubicie, na te, które z Wami wstrząsnęły, które wam, w, Was zmieszały lub te, które nienawidzicie i nie polecacie. Możecie dać kciuk w górę, kciuk w dół na stronie katalogpodcastów.pl. Możecie. Dzwonić do nas w czasie audycji zawsze na y, Skype'ie. Możecie y, także do nas pisać mailowo. Zapraszamy do każdego rodzaju kontaktu. Z ogłoszeń duszpasterskich mogę wam tylko powiedzieć, że 3 grudnia była rocznica Nukastu. Podcastu, który przenosi nas na postapokaliptyczne czasy liczne czasy, czyli można powiedzieć po reformie gospodarczej naszego kochanego rządu i podwyżki VAT-u do 65%. No właściwie nam panującego. Dokładnie. Tak. E, troszeczkę za bardzo płynęliśmy. E, co jeszcze możemy powiedzieć? Nie wiem, tak żeby ładnie zakończyć to mamy jeszcze jakieś dwie minutki. A właściwie no to, minutkę niecałą, żeby było czasu. To może wspomnijmy o nowej nazwie radia. A, tak, bo radio się zmienia. Zmienia się dla was oczywiście. A jak się będzie to radio nazywało? Tadam! Mów! Ha, A. czekaj, czekaj. Coś było z Etherem. A. Ethercast? Ethercast.net Ethercast. Ethercast. Ethercast. chyba. Coś w tym stylu to będzie nowa domena, na którą będziecie wchodzić yy, a decyzję taką podjęliśmy po długich godzinach rozmów z wieloma osobami po kontaktach z nami po tym, że y, warto zachować markę podcastową tylko do przeglądu i chcemy po prostu dostosować się do Was drodzy słuchacze i przypominamy, że czekamy na promosę od Was abyśmy mogli urozmaicić naszą ramówkę zapowiedziami waszych podcastów, zapowiedziami tego, co tworzycie. A już niedługo mam nadzieję, że jak nasz drogi Maciej skończy sesję i oby ją dobrze skończył, czego mu serdecznie życzę, zobaczycie nowe, intrygujące rzeczy na naszej stronie, nowe technologie, nowe spojrzenia i niedługo słyszycie nowe głosy, a ja się dzisiaj dowiedziałem, że ja jestem waszą twarzą. Chociażbym ja powiedział, że jestem bardziej, wasz, yy, bardziej szyją tego radia, bo yy, może do twarzy to ja nie jestem aż takiej twarzowy. Twarzą przestaniesz być w momencie, kiedy znajdziemy sobie jakąś ładną reprezentantkę. Swoją do drogą u... ogłaszamy casting na <śmiech> rzecznika medialnego <śmiech> radia Edercast. Dokładnie. Albo chociaż na głos medialny. Jeżeli pragniesz prowadzić audycję na żywo, jeżeli pragniesz przygotowywać audycję na martwo i puszczać ją na naszej antenie, zapraszamy. W ogóle zapraszamy wszystkich do kontaktu, do współpracy, do wrzucania ogłoszeń. Jesteśmy na to otwarci. Oczywiście, pamiętajcie, nie robimy tego komercyjnie. No My... i obowiązuje nas licencja Creative Commons także jeżeli znacie jakichś fajnych wykonawców którzy publikują na licencji Creative Commons ewentualnie są w stanie e, udostępnić nam swoją twórczość e, w celu promocji a jakże podcastingu e, to zapraszamy przekazujcie im adres e, podasz kontakt do nas tak, można wysyłać maile na radio.podcastofon.gmail.com Ewentualnie do jednego z nas prowadzący. Maile znajdziecie w zakładce załoga na stronie radia. Oczywiście obydwa, obydwa adresy będą działały. radio.podcastofon.pl i ethercast.net no. Zresztą już ethercast.net działa i przekierowuje na stronę podcastofon. Także yy, Jeszcze raz przypomnimy Kto do was mówił, żebyście wiedzieli Do kogo szukać kontaktów, bo mówili do was Z barwałdu dolnego Andrzej Kamielec. And Mielec, And And gdzie mam obecnie, mogę wam się pochwalić Bardzo piękną pogodę Minus 18 stopni Szyny nie popękały? <głos> nie wiem, zasypało śniegiem <głos> A z siedlec wyjątkowo dzisiaj zakatarzony, bo zima zaskoczyła koleje mazowieckie mówił do was Maciek Minimal-Wadmowski